Zagadka dziewiąta, czyli koniec kąpieli. Zima zimą, ale ćwiczeń fizycznych nigdy nie należy zaniedbywać. Tak przynajmniej twierdzi detektyw Pozytywka. Nie zważając na niską temperaturę, każdego dnia nasz bohater przebiera się w dresy i biega po klatce schodowej. Z góry na dół, z dołu do góry, a potem znowu z góry na dół, z dołu do... — Musi mi pan tu hałasować! Nie wytrzymał któregoś razu martwiak. — A ja hałasuję? — zdziwił się pozytywka. — Przecież biegam w trampkach na miękkiej podeszwie. — I co z tego? — zabulgotał gniewnie szef Czarnowidza. — Tu są drewniane schody. Hmm, — mogę biegać boso zadeklarował detektyw Pozytywka. To nic nie zmieni, warknął martwiak. Będzie nawet gorzej, bo na pewno ma pan kościste stopy. Mogę owijać je ręcznikami, wpadł na pomysł detektyw Pozytywka. Albo wkładać każdą stopę w torebkę z watą. Martwiak zgrzytnął zębami. Panie, klatka to nieboisko, wycedził. Nie dość, że pan dudni na schodach, to jeszcze pan głośno sapie. Na to detektyw Pozytywka nie miał już argumentów. Bo przecież trudno, żeby przed każdym treningiem sam sobie zakładał knebel, prawda? Wprawdzie przestałby wtedy sapać, ale istniało niebezpieczeństwo, że padłby bez oddechu na którymś pięter. Przepraszam, powiedział ze smutkiem i podreptał na górę. Smutek detektywa Pozytywki ma to do siebie, że nigdy nie trwa długo. Skoro treningi na klatce schodowej przeszkadzały martwiakowi, to znaczy, że mogły przeszkadzać i innym lokatorom kamienicy. Dobrze więc, jeśli detektyw pozytywka ich zaprzestanie. Ale nie powinien przecież tak zupełnie zrezygnować z uprawiania sportów. Mało to jest sposobów na utrzymanie zimą dobrej kondycji? Dużo. Można szusować na nartach, można jeździć na łyżwach, można w ostateczności trzepać dywany. Problem w tym, że aby uprawiać zimowe sporty trzeba dysponować odpowiednim sprzętem. Nartami, łyżwami czy choćby dywanem. Detektyw Pozytywka nie miał niestety ani nart, ani łyżew, ani nawet malutkiego chodniczka. Należało więc wymyślić coś innego. Rower? Trochę za ślisko. Bieganie? Trochę za zimno. Pływanie? Hmm, czemu nie? Zamierza pan pływać w Przerębli? zapytał pan Mietek. Jak to w Przerębli? zdumiał się detektyw Pozytywka. Gdy ostatnio pojechałem sobie powędkować, wyjaśnił pan Mietek, to ledwie zrobiłem dziurę w lodzie, zaraz z krzaków wybiegły jakieś nagusy, wskoczyły do wody i przepłoszyły mi wszystkie ryby. To podobno bardzo zdrowe. Płoszyć ryby? Kąpać się w zimnej wodzie. Detektywa pozytywkę przebiegł dreszcz. A ja wiem, jak nazywają się tacy ludzie. Usłyszeli głos wracającego ze szkoły Dominika. To są morsy. Niektórzy wyglądali jak napompowane pingwiny, burknął pan Mietek, wspominając nieudany połów. Ale ludzie, którzy lubią zimą kąpać się w jeziorach, rzekach czy w morzu, to morsy, zapewnił Dominik, przystając obok pana dozorcy i detektywa pozytywki. Mieliśmy o nich lekcję. Ja nie jestem morsem. Detektyw Pozytywka uspokoił pana Mietka. Jestem detektywem. Będę pływał w akwarium. W akwarium? Krzyknęli chórem Dominik i pan Mietek. Żartuję, zachichotał detektyw Pozytywka. Zapiszę się na basen. To chyba jasne. Zarówno pan Mietek, jak i Dominik odetchnęli z ulgą. Po detektywie Pozytywce wszystkiego można się spodziewać. Jeszcze tego samego dnia nasz bohater pomaszerował na pobliską pływalnię. W plecaku przewieszonym przez ramię niósł ręcznik, staroświeckie pantalony do pływania i dość dziwaczny czepek z gumową kaczuszką na czubku. Zgodnie z przewidywaniami wzbudził sensację. Już w przebieralni, szczególnie wtedy, gdy zorientował się, że zamiast gogli pływackich zabrał zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Niezrażony nasadził je sobie na nos. Wszedł pod prysznic, a potem zamyślił się, znieruchomiał i stał tak. Do czasu, aż przyszła pani sprzątaczka. Panie, obudź się, pan powiedziała, zakręcając wodę. Słucham? Detektyw Pozytywka powrócił myślami do rzeczywistości. Zasnął pan czy jak? Zapytała pani sprzątaczka, lustrując detektywa Pozytywkę od stóp do głów. Muszę tu posprzątać a racja przepraszam detektyw pozytywka wyszedł spod prysznica proszę bardzo zaraz zaraz gdzie pan idzie zdumienie w głosie pani sprzątaczki wstrzymało detektywa pozytywkę w pół kroku jak to gdzie odpowiedział pytaniem na pytanie to ja pytam gdzie zgrzytnęła zębami kobieta na basen a gdzie mam iść do szatni proszę a nie na basen detektyw pozytywka rzucił okiem na swój strój do kąpieli dlaczego – Zapytał. – Przecież jestem przebrany. – No właśnie – pokiwała głową pani sprzątaczka. – Idź się, pan ubierz. – Przecież nie będę pływał w ubraniu – wykrzyknął detektyw Pozytywka. – A pewnie jeszcze tego by brakowało – wykrzyknęła pani sprzątaczka. – To dlaczego mam się ubierać? A chce pan wracać do domu w kąpielówkach? – W ogóle nie chcę wracać do domu. – A nie, tu pan nie będzie spał na pewno. – Spał? – Wykrztusił osłupiały detektyw Pozytywka. Pani chyba zwariowała. Przyszedłem tu popływać. O tej porze? Pani sprzątaczka groźnie potrząsnęła mopem. Już zamykamy. Jak to zamykacie? Zdenerwował się detektyw Pozytywka. Przecież dopiero co przyszedłem. Jak to dopiero co? Zdenerwowała się pani sprzątaczka. Stoi tu pan od półtorej godziny. Detektyw Pozytywka popatrzył na nią ze szczerym zdziwieniem. Od półtorej godziny? Nie wierzę, wykrztusił wreszcie. To pan uwierzy, gdy dojdzie do płacenia. Pani sprzątaczka uśmiechnęła się kwaśno. Półtorej godziny? Wyszeptał sam do siebie detektyw Pozytywka. Owszem, zdarzało mi się czasem zamyślić na dłużej, ale nigdy dotąd pod prysznicem. Pani sprzątaczka wzruszyła ramionami i przejechała mopem tuż obok stóp detektywa Pozytywki. Detektyw poruszył nerwowo paluchami, a potem obejrzał uważnie swoje dłonie. — No tak, ma pani rację — westchnął po chwili. — Wariat, jak Boga kocham — przestraszyła się pani sprzątaczka. — Gapi się na własne łapy jak na zegarek. — Bo chciałem sprawdzić — wytłumaczył detektyw Pozytywka — czy rzeczywiście dużo czasu spędziłem pod prysznicem. Ale pani sprzątaczka już go nie słuchała. Osłaniając się mopem, mknęła w stronę portierni. Obawy pani sprzątaczki były całkowicie nieuzasadnione. Detektyw Pozytywka nie zwariował od nadmiaru wody. Spoglądając na własne dłonie, rzeczywiście mógł stwierdzić, czy spędził pod prysznicem dużo czasu. Wiesz dlaczego?